Lista przeboju, Stadia, Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się od 20 na 98,6.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 Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm. Hello there. Siema, siema. Jak zwykle okradzeni z czasu, niestety. Jednemu no. to zawsze czas w plecy. E, cza, czas, czas w plecy, tak. Dwie minuty po 19:00 no. witamy się z Wami w aferytmie. Witam. Prokopowicz, naprzeciwko mnie, siedzący. A naprzeciwko mnie, czy jak ty miałeś na imię? Jakub Stawwudder! Bardzo ładnie. Tak Tak mam na imię. <śmiech> Bardzo długie imię. E, no tak, no to co, no piątek. Ja tutaj w ogóle wczoraj byłem, więc przepraszam, jeżeli dzisiaj e, jakość materiału będzie nieco gorsza, bo, bo trochę się wypstrykałem, jak są Kuba stwierdził, z nowości, ale jeszcze coś mi zostało. No i jak to piątek, e, świeża dawka nowości muzycznych z różnych... E, chciałem powiedzieć części świata Tego nie mogę zagwarantować, że to będzie różnorodność części świata na pewno różnorodność klimatów e, To zawsze w piątek wam zapewniamy No i co? No i chyba nie przedłużając Zaczniemy od czegoś Od ciebie, tak? Ja jestem główną częścią tego dania Czego? dzisiejszego Jesteś... ja, ja Nie nie, nie, no, to, ty, ty, nie ty przypuszczałem, dzisiaj, ty że taki wybrałeś. splendor na mnie spływa Ale faktycznie <laughs> Pretty Reckless To pierwszy zespół, który podczas dzisiejszego afektu rytmu się zaprezentuje z utworem Love Me. In my drogową energią rozpoczęliśmy dzisiejszy aferytm to zespół The Pretty Reckless z utworem Love Me. Jest to muzyczna zapowiedź nadchodzącego krążka piątego w ich dorobku o tytule Dear God. Taylor Mamsen bardzo wdzięcznie śpiewa. Jest to jeden z moich ulubionych damskich wokali w gatunku rock. I nie tylko. Chyba ogólnie mogę powiedzieć, że to I jeden rock. z moich ulubionych damskich wokali. Niestety dziewczyna miała pecha ostatnio. I to jednokrotnie, bo ma nieszczęście, jeżeli chodzi o dzikie zwierzęta, które kąsają. Ostatnio ugryzują pająk. Nie wiadomo teraz, czy zostanie spider woman, czy po prostu będzie miała problemy. Trafiła do szpitala, ale ale mm, zadeklarowała, że koncert w Meksyku, który jest tym najbliższym, się odbędzie. No a jeszcze, nie wiem, rok temu czy dwa lata temu podczas trasy z ACDC, bo supportowała ten legendarny zespół, ugryz ją e, topesz i to na scenie, więc naprawdę trzeba mieć pecha. Gdyby była Ozim Mosbornem, no to pewnie by sobie tam lepiej poradziła. Nie Nietopesz by nie przeżył. A tak to ona została ukąszona. Mhm. Oczywiście życzę jej jak najwięcej zdrowia. Tak. Taylor Momsen The Pretty Reckless. Numer jeden w dzisiejszym aferytmie. Będziesz kontynuował, czy sam Nie, mam to wiesz co, chyba. Nie, dobra, będę kontynuował oczywiście. Czy kolejna propozycja jest dla mnie z kolei numerem jeden? No, nie wiem, ale stwierdziłem, że, że, że, że, że czemu nie w sumie. Miałem ją już wczoraj puścić, ale, ale została. Ponieważ pojawił się nowy singiel zespołu duetu, właściwie Calls, czyli polskiego duetu grającego muzykę w alternatywną, myślę, że szeroko pojętą. Bardzo, bardzo jest taka eteryczna muzyka, ze względu na to, że tutaj oczywiście jest to duet tworzony przez Katarzynę Kowalczyk, czyli, czyli znaną jako w polską wokalistkę, która właśnie ma taki senny głos i senny styl śpiewu. Do tego jest oczywiście także Łukasz Rozmysłowski, no i wydali podwójny singiel. Nosi on tytuł Basen, ale dzisiaj nie basen, tylko druga, singla, czyli pierrot. Odzą w oczy Pierrot od kolsów, to właśnie usłyszeliśmy ich nowy singiel. Tak. Tak, skończyłem to, bo moje wejście, ale teraz przejdźmy do tego, na co na pewno wszyscy czekali, czyli do tego, co jest dzisiaj do wygrania, bo mamy konkurs, jak co, co, co, co, każdy aferent właściwie. Otwieramy nasz woreczek z nagrodami i znajdujemy w nim wejściówkę podwójną na koncert, który odbędzie się 19 za dwa dni w klubie Blue Note. Kto zagra? Otóż Michael Pipokina. Piękne Kwartet. Tak, Kwartet. z kwartetem, no ale sam Michael Pipokina to wybitny brazylijski basista, kompozytor no. i producent, który I od ma... lat budzi podziw na świecie, jak się dowiadujemy. Ma bas sześciostrunowy, co jest dosyć ekstrawaganckie. <śmiech> tak, e, będzie on prezentował nieco brazylijskich rytmów w swojej muzyce, będzie się można pobujać, będzie ciekawie, to na pewno. Rozpoczęcie koncertu o godzinie 19:00, klub otwieramy o 18:00. Jeżeli chcecie wybrać się na ten koncert, zachęcam, zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. Mm. Mamy tutaj wejściówkę podwójną, jak już zostało wspomniane. Warto wysłać SMS pod numer 7148, w treści zamieścić słowo afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe. Tak na mnie, a ja, ja wymyśliłem, ja wymyśliłem, jak tak bardzo. mówimy o brazylijskich rytmach, to ja na przykład uważam, zresztą myślę, że to nie jest żaden hot take, że generalnie Ameryka Południowa jest, jest dosyć fascynującym kulturowo-kontynentem i ogólnie fascynującym kontynentem, więc może jakbyście mieli taki wymarzony cel, destynację do odwiedzenia właśnie na tym kontynencie, to co to byłoby za kraj i dlaczego? Bo nie wiem, nie wiem, co sądzisz o tym pytaniu. Ja świetne myslę, że pytanie. Jest spoko. Doskonałe. Mm -hmm. Lepszego bym nie wymyślił. Słuchaj. <głos> Dlatego dajcie nam znać w treści SMS-a, który jeszcze raz powtórzę, możecie wysyłać pod numer 7148. Jego koszt to złoty 23, a na zgłoszenia czekamy do końca audycji. A na zachętę, coś z repertuaru, właśnie Michaela, będzie to utwór Tipo Dani. szybko mkną po gryfie basu, to Michael Pipokina i jego kwartet, który wystąpi pojutrze w klubie Blue Note. Na ten koncert drzezująco zapraszamy Was i Fajne mamy dla było. Was wejściówkę podwójną w ramach dzisiejszego konkursu. Wysyłacie smsy pod 7148, żeby taką, o taką wyjściówkę powalczyć w treści e-afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź, który z południowoamerykańskich tak, tak, krajów on... chcielibyście odwiedzić. Mhm. Jako, że jest to Brazylijczyk, nasz gwiazdor wieczoru niedzielnego. No to co? No to zapraszamy do kolejnego punktu. tygodnia. Kamil Wrona Niezasypialny. Jest to, jest to płyta właśnie nasza, tego tygodniowa. Hmm. I myślę, że jest to płyta całkiem ciekawa. Już wczoraj miałem e, przyjemność ją e, wam prezentować. Teraz oczywiście dzisiaj inny utwór, z niej usłyszymy jak każdego dnia. E, jest ona dosyć krótka, bo właściwie ma tylko pięć utworów i one też nie są jakieś długie, więc myślę, że śmiało można powiedzieć, że jest to epka. E, natomiast opowiada ona o izolacji, o takim... Mm, zmierzeniu się, z wychodzeniem z tej swojej szczelnie zamkniętej bańki, jaką człowiek czasami wokół siebie tworzy, a także z pozostawieniem za sobą narcyzmu, jego centryzmu. I to wszystko na tym albumie, wszystkie utwory są, są też skomponowane przez właśnie Kamila Wronę, który, którego to jest płyta jakby całościowa. W sensie, chodzi o to, że po prostu ona jest bardzo intymna i bardzo osobista dla niego, tak tak przynajmniej z tego, z tego, co wiem, to jest. Jak każda nasza płyta tygodnia. No... Niby tak, ale tu jest to podkreślone, że te utwory Zostały wszystkie skomponowane przez niego Więc mhm. myślę, że warto to zaznaczyć I to też w kontekście całego Albumu ma jakieś znaczenie Pojawiła się co prawda Także Olga Okoń A także Benjamin Przeradowski Tak wspierając Wokalnie i, i perkusyjnie Ale to na pojedynczych utworach No i co mogę powiedzieć? No nie wiem no Chcesz jeszcze coś dodać Kuba? Chciałem dodać, że hmm. będziemy grać utwór Zły człowiek, który już zresztą poleciał w ramach płyty tygodnia. Wspomniałeś, że jest Ech. tylko pięciu utworów, Ech. więc będzie powtórka z rozrywki. Idź pierwsza, nie pytaj, kto tu pierwszy kleił zdania, kto odezwał, kto słuchał. Chciałbym tylko, żebyś miała czarną krótką zmowę. Czerwone czekają na gniew i bardzo pusto w głowie Może znów spotkamy Może znów spotkamy się tak, tak, tak, tak, Gdy Pierwsza, nie pytaj, czemu nie śpisz znów do rana? Czemu oczy twoje tak? Znów żarłocznie zakłamane a biodra snują znowu. Opowieść, co kończy się źle, może się wcisnę w domu, pomiędzy godność, brudny tlen. Jesteś moją nową, ulubioną łudą miłości obca. I'm uh -huh. Milvro niezasypialny, No Ciekawe były to brzmienia, to z naszej płyty tygodnia. Kazał nam tańczyć, żebyśmy nie zasnęli. Tak, tańczyć, ale, ale mówię o tych takich, nie wiem, o tych takich dziwnych rozwiązaniach produkcyjnych, które słyszeliśmy od, od samego początku. Jakieś takie stukoty, zgrzyty i tak dalej, ale myślę, to że to. To nie, nie brzmiało było. jak zwykły instrument. No, faktycznie. Na pewno nie. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, moi drodzy. <laughs> Okej. Okay. Dobrze, dobrze to nazwałem, Kamil tak tak, tak, tak, tak. Mam nadzieję, że to doceniłeś. Moi drodzy, chciałem e, zaprezentować wam, skoro już przechodzimy do kolejnego wykonawcy, do kolejnej płyty, która już została wydana. Mam wrażenie, że jakoś ją e, pominęliśmy tak niewystarczająco dużo o niej mówiąc, czy niewystarczająco dużo e, puszczając z niej utworów, dlatego że w... E, w dniu premiery byli u nas członkowie zespołu Lux Torpeda i mówię tutaj o premierze płyty Engineers of the Nation od zespołu Black Label Society. Wtedy na wstępie tylko wspomnieliśmy, że jest faktycznie dzisiaj wydana ta płyta. W sensie wtedy, bo dzisiaj to już minęło parę dni od tamtej właśnie premiery. No i na tej płycie pojawia się sporo ciężaru, sporo takiej mm, rytmicznej energii, która jest zagwarantowana przez oczywiście riffy Zaka Wilda, mm, gitarzysty, długoletniego współpracownika Oziego Ozborna, który y, po jakimś czasie założył również własny zespół, no i nazwał go jak już wspomnieliśmy, Black Label Society. Na tej płycie naprawdę mnóstwo takiego... Y takiej energii, która mogłaby być zarówno wykorzystana w codziennym życiu przy takich codziennych czynnościach, ale też bardzo dobrze współgra ze sportem. Jeżeli ktoś biega, no to fajnie tam rytmicznie chodzą te gitary, ten bas, ta sekcja mm, rytmiczna cała. Natomiast jeżeli ktoś uprawia inny sport, no to również polecam tenże album, z którego na dzisiejszą audycję wybrałem utwór Broken End blind Society dodało ciężaru naszej dzisiejszej piątkowej audycji. Zespół, który pojawi się również na festiwalu Mystic. O tym już niejednokrotnie Was informowałem. No i Engineers of the Nation, czyli ich album. Dwunasty już studyjny krążek, więc całkiem sporo tego mają, ale wydaje mi się, że ten y Album jest, no, no siadł Po prostu mm -hmm. u mnie przynajmniej Siadł, no i miło go będzie Posłuchać przynajmniej kilku utworów Z niego na żywo Podczas I festiwalu Zach Wild będzie wymachiwał na pewno Swoją czupryną i brodą <grym> I gitarą może też I wszystkim, wszystkim, wszystkim, co ma Może wystąpi w kilcie, no to <grym> No wiesz Każdy ma swoje marzenia, Kuba. No on występuje w kilcie, więc tak. niewykluczone Że tam <grym> również pojawi się Machanie spódnicą. Mm -hmm. e, dobra, no mówiłeś, że dołożyliśmy ciężaru, no to ja dołożę go jeszcze więcej, bo, bo nie wiem. I to nawet nie jest kwestia tego, że sobie coś postanowiłem, że na każdym aferytmie będę jakiś ekstremalny metal puszczał, ale po prostu w tym roku mam wrażenie, że co tydzień wychodzi jakiś naprawdę bardzo dobry e, album metalowy i to zwyczaj od twórców, którzy już są sprawdzeni od dawna, e, bo chociażby Converge, które, które wydało e, e, swój swój Album w lutym, a później by nie było było grane. I było grane też y, Neurosis, które wydało swój album w marcu. Było, I teraz było. W kwietniu kolejny, bardzo przyzwoity album od zespołu Immolation, który... Immolation, przepraszam, który już od y, tak naprawdę 91 roku gra po prostu y, no, no... No death metal, no tak, no powiem, powiem, nazwijmy rzeczy po imieniu, ale jest to bardzo dobry death metal i jeżeli... I, o, znaczy, uprzedzam, że to będzie głośne, że to będzie agresywne, ale ale jeżeli macie jakąś odporność na tego typu muzykę, to naprawdę e, można tutaj e, wyciągnąć z tego po prostu coś, coś dobrego, coś wartościowego muzycznie. No i tak, e, album nosi tytuł Descent i zagramy e, Opener, czyli tak się ten album zaczyna. This Vengeful Wins. Czadu! Jo. Immolation Descent to ich nowy album i z tego właśnie This Vengeful Winds. Mam nadzieję, że nie uciekliście jeszcze wszyscy. Dla tych z was, którzy zostali przy radioodbiornikach. Mamy jeszcze kilka kawałków, więc to nie koniec dzisiejszego aferytmu. Trzeba było to na koniec zostawić, kurde. <laughs> Ale jesteśmy najcięższą audycją, audycją w, w Eterze. Nie tak. jakiś trashing. No Madness, właśnie, jakaś pralka, nie trashing Madness. To piątkowy aferytm Robina Największe e, dubu. Dlatego teraz muszę uspokoić trochę klimat nee. po tobie. E, zagram wam. No właśnie, miałem przez chwilę moment zawahania, ale jednak wybiorę nowy utwór od e, niejakiego pana, który mieni się tytułem Des Rocks. Znasz? This, this des, des, rocks. des Rocks, nie, nie, nie chodzi o skarpetki. Mhm. E, będzie to rockowy utwór, nie, nie jakieś ciężkie łojenie. E, no Mam nadzieję, że również energetyczny, ale e, nie będzie na pewno metalowy. Fall Together to jego tytuł. Rocks, Fall Together. Utwór, który mam wrażenie, że nieco nas tutaj ukoił i wyluzował atmosferę w studiu i na naszych e, falach. Nie wiem, czy będziemy kontynuować taką pasę, ale chciałem jeszcze przedstawić, że Des Rocks to tak naprawdę Daniel Rocco, e, artysta z Nowego Jorku, który jest znany pod tym pseudonimem Des Rocks. No i jako taki świeży, Wokalista, gitarzysta w zasadzie rozpoczął swoją aktywność w 2018 roku, więc e, już troszeczkę w tej scenie jest, ale nadal myślę, że to taki świeży powiew wnosi do muzyki rockowej. Tak. E, dobra, to co? To ja e, teraz zostaniemy w muzyce powiedzmy rockowej. O. I, znaczy, powiedzmy, mówię bardziej w stronę tego, że to jest dosyć lekkie. i Nie wiem, czy można to naz nazwać muzyką rockową, ale o. no właśnie, no trochę, trochę odmiana z mojej strony, e, bo mowa tutaj o nowym singlu zespołu American Football, czyli. Mm, no w pewnych, w pewnych, jakby to powiedzieć, w pewnym sensie jest to jeden z ważniejszych zespołów dla niektórych gatunków muzycznych. Mówię tutaj o Midwest Emo, o, o nie wiem, o Indie Rocku. Oni swoim debiutanckim self-titled albumem w 1999 roku, no zrobili coś wielkiego, bo wprowadzili niejako, może nie tyle do mainstreamu, ale... Popularyzowali ten typ muzyki, no i ten zespół powstał y, po rozpadzie Cup and Jazz, Mike Kinsella wtedy stwierdził, że chce dalej grać, y, dać właśnie, grać jakieś takie właśnie Midwest Emo, trochę post, z tego post-hardcore'u przechodzimy w lżejsze klimaty. No a jeśli chodzi o ten y, nowy single, to y, nosi on tytuł No Feeling i wydaje mi się, że jest naprawdę miły, także posłuchajmy. feeling od American Football, ich nowy singiel, Bardzo to było miłe. Bardzo mi się podobało, mimo że już od tego Midwest Emo dosyć odeszli, ale, ale no tak. Ale to też nie jest problem, żaden. Żaden problem, a wręcz przeciwnie. Eee. Co? Bo ty mi tutaj. Ja wiem, że ty nie lubisz. Nie, ja nic tych nie mówię. Takich klimatów. Ale... Ładnie zagrane. Ładnie zagrane. Dobrze się ja. przy tym bujało na fotelu Mielu. realizatorskim. Wiesz, <laughs> Ja mam dla was z kolei utwór od zespołu, który na początku lat dwutysięcznych wydawał swoje największe hity. Pamiętacie takie piosenki jak Bring Me to Life? Going Under, My Immortal no to właśnie zespół Evanescence, który nadal tworzy, nadal koncertuje nadal jest żywy chociaż już ta muzyka z przełomu stuleci jest zaliczana trochę do takiej tatusiowej muzyki to mam wrażenie, że nadal... Ja, to jest przecież white girl music nadal Dream niektóre zespoły na trzymają się dobrze i również ich muzyka nowa Cały czas, cały czas m, ponosi, <grym>, czy daje się unieść <grym>, ludziom. Tak, tak. <grym>, who will you follow? To nowy, um, nowa piosenka od zespołu Evanescence. Sense. Nagle skończył granie, ale byliśmy na to przygotowani. Evanescence z singlem, który zapowiada de facto nadejście nowej płyty. Krążek ma być zatytułowany Sanctuary, pojawi się na początku czerwca. a Został on również wyprodukowany przez e, pana Zaka Caverniego oraz Jordana Fischa. I są to osoby odpowiedzialne za brzmienie zespołów takich jak Bad Omens, Bring me the horizon, spirit box, popi. Mam wrażenie, że dało się to poznać po brzmieniu, nowym brzmieniu, evanescence, które skręciło w bardziej taki korujący klimat. Mm -hmm. Tak jest, tak. To, to brzmiało tak, takim współczesnym, e, powiedzmy, e metalcorem, uh -huh. emo, coś takiego. No i ja tutaj zaryzykowałem taki, takie stwierdzenie, że Iwana Sens to jest white girl music trochę I, i przy tej white girl music zostajemy i tym razem to już nie będzie ryzyko, ponieważ mowa tutaj o piosenkarce Biba Dubi. Jest to artystka tworząca głównie muzykę indie pop, ale w najnowszym singlu prezentuje się z trochę bardziej rockowej strony, chociaż nadal będzie to bardzo przyjemne, bardzo delikatne i bardzo w kobie Piece, to, to właśnie tutaj trochę tych gitar uświadczymy. Singiel powstał w współpracy z zespołem Di Marias, także zespołem rozpoznawalnym w tego typu klimatach. No i co mogę jeszcze powiedzieć? All I did was dream of you. Tak brzmi właśnie najnowszy singiel Biba Dubi. Badubi razem z The Marias All I Did Was Dream Of You no, muszę przyznać, że to praktycznie e, szugejzowe wydanie tej, e, tej wokalistki e, także, także jest to, to coś, co bardzo mnie dobrze nastraja na, na przyszłe jej wydania i, i liczę na całą płytę w takim klimacie mm. No i patrzę na zegarek, no i chyba niestety powoli musimy się z wami żegnać. Czy, Ale to czy bardzo coś... powoli Ale musimy Ale bardzo zrobić. powoli, no właśnie. Tak, dlatego ja zostało... jeszcze skomentuję, że y, fajne było tak. to brzmienie, takie przez mgłę. Tak jest, przez mgłę. E, hazy, Dreams, Itteral. Tak jest, Tak, takie... Onirik. Onirik, <laughs> melancholik. Melancholijne, zdecydowanie. Tak. My również melancholijnie żegnamy się z Wami i zapraszamy na aferzastą, która tuż po naszej audycji zajmie mm -hmm. miejsce w aferowym Eterze. Też będzie nowa muzyka. Będzie mnóstwo nowej muzyki, tak. może też taka, którą da się posłuchać podczas tegorocznego Next Festu, który w zasadzie dzieje się. E Albo za chwilę, albo chwilę tak, temu Historia dzieje się na naszych oczach Tak, tak? E, swój koncert na Placu Wolności John Porter e, rozpocznie Albo rozpoczął, mhm. więc na niego będę się Za chwilę wybierał Was zostawiamy oczywiście z aferzastą No i mówimy wam do usłyszenia Nikodem Prokopowicz Współprowadził ze mną A ze mną współprowadził Jakub Stawbudner A także realizował tę audycję Dziękujemy wam serdecznie za uwagę